Żarłok i skóra i Mando Jerry Wokusia, Trzymać oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. zapraszamy. Witamy Was w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan. Jest ze mną też Michał Rakowicz, czyli Jerry z Jerry Styles i wielu innych projektów. Cześć Jerry. Witam Cię Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj mamy do czynienia z doniosłym momentem w historii Konglomeratu Podcastowego. W sumie nawet z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, iż usłyszycie dziś podcast związany z naszym aktualnym eventem na konglomeracie. Eventem Spidermanowym. A po drugie jest to podcast, który w sumie obiecaliśmy chyba nawet już jakiś dłuższy czas temu i planowaliśmy go też ileś tygodni, miesięcy, już chyba nawet miesięcy, nie? No tak na to by chyba wyglądało, no ale najważniejsze jest to, że póki co to nawet jak mamy jakieś opóźnienie, to udaje nam się te plany realizować, także taki plus. Tak, tak, tak, ponieważ dziś i tutaj jakieś fanfary powinny polecieć, chcielibyśmy omówić dla Was pierwszy tom kioskowej kolekcji komiksów, wielka kolekcja komiksów Superbohaterowie Marvela od Haszet i jest to tom poświęcony właśnie Spider-Manowi. Superbohaterowie Marvela! Wyjątkowa kolekcja w specjalnym wydaniu. Spider-Man, Wolverine, Hulk, Thor i inni. Najciekawsze komiksy z ostatnich 40 lat. W każdym tomie. Komiksy, galerie postaci, historie bohaterów. Zbierz kolekcję Super Marvela. Numer pierwszy, tylko 14,90. Już w kioskach! Pierwszy Tom, on oczywiście był no, dostępny wszędzie, nie tak jak już kolejne. Był stosunkowo tanie, nawet nie pamiętam, ile kosztował chyba z 15 zł, czy coś takiego. Chyba tak, jeżeli nie ja dobrze pamiętam. Nie tak. pieniądze. Tak, Nawet kupiłem dwa numery sobie, bo jeden dla siebie, a drugi stwierdziłem, że dzieciakom dam. Niech sobie poznają super Bohaterów i cóż Spider-Man w pierwszym numerze, czy uważasz że to jest dobry wybór? Wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że chyba Spider-Man w naszym pięknym kraju musi się cieszyć się cały czas dużą popularnością, bo ci, którzy pamiętają początki wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to tam przecież też na początku mieliśmy Spider-Mana i wydaje mi się, że ogólnie to jest wybór OK, ja nie jestem jakimś przesadnie wielkim fanem tej postaci Także no, mnie to ani ziemi, ani grzeje, ale mówię, wydaje mi się, że to nie może być przypadek, i chyba po prostu to jest tak, że, że jednak to musi działać jako jakiś tam magnes na, na nowych czytelników, że, że trafia Spider-Man po raz kolejny jako jeden z pierwszych komiksów. Mhm, właśnie tak, ja w sumie. Też się zastanawiałem nad samą popularnością postaci. Już wcześniej na etapie, gdy się dowiedziałem, że zaczynamy z Spiderem, zaczynamy z Spidermanem i w sumie to ja nie wiem, nie sprawdzałem tego nigdzie, ale w różnych miejscach w sieci, też w różnych podcastach i polskich, zagranicznych mówi się, że to jest w ogóle najpopularniejsza postać Marvela. I w sumie rzeczywiście z tych współczesnych no to już nie wiem, jak to by było właśnie z dzieciakami na świetlice na przykład. Tak sobie myślę, że kto wie, czy teraz Iron Man by nie był bardziej popularny wśród nich, chociażby przez filmy, nie chociażby, głównie przez filmy, przez MCU, ale rzeczywiście jak myślę o moim dzieciństwie, no to był Batman i był Spider-Man w dużej mierze, więc może i rzeczywiście ta fanbaza akurat dla Petera jest yy, największa i dlatego yy, ten właśnie komiks wybrano na pierwszy, i no tu na pewno, tak wpadnę Ci w słowo, to, to jest to umocowanie historyczne, na pewno ma bardzo duże znaczenie, bo w Polsce przecież za czasów TM-semik no, Spider-Man się cieszył kolosalną popularnością, i wydaje mi się, że dla tego pokolenia, które pamięta tamte komiksy, no to jest. Jakaś tam wartość też dodana i pewnie granie na sentymentach, no bo każdy wsięknie, żeby sobie przypomnieć stare dobre czasy. A, a propos tego, co wspomniałeś, że to jest cały czas najpopularniejsza bodajże postać Marvela, to ja sobie z kolei myślałem o tym, że wiesz, teoretycznie teraz dzięki MCU tych postaci znanych jest bardzo dużo, ale jak byś porozmawiał w ogóle z takimi ludźmi, którzy nie do końca znają się na komiksach, nie do końca czytają komiksy. To wydaje mhm. mi się, że mimo wszystko to nawet jak weźmiemy te postaci główne z Avengersów, nie wiem, Thora właśnie czy Halka, czy Iron Mana, to to one nie są specjalnie kojarzone, nie wiem, nawet chociażby taki Kapitan Ameryka, No to jak ktoś siedzi mocno w tym filmowym uniwersum, no to jasne, będzie kojarzył, ale jeżeli zapytasz kogoś kto Kojarzy, że jest coś takiego jak komiks, ale, ale niespecjalnie wiele więcej, no to, to myślę, że Spidermana skojarzy, Batmana skojarzy, a już z całą resztą tej superbohaterskiej ferajny to może być różnie. Mhm. Mm no tak, tak. I o samej kolekcji już mówiliśmy w naszym podcaście o kolekcjach kioskowych, które wam polecam, jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, ale krótkie przypomnienie zrobimy. W kolekcji Superbohaterowie Marvela każdy tom jest poświęcony jednej konkretnej postaci i przedstawia od jednej do tam nie wiem, trzech, czterech historii, które w jakiś sposób są dla niej kluczowe, obrazują ją czasem no jeżeli jest jedna, to z jednej perspektywy, ale pokazuje coś ważnego. Jak jest ich kilka, to obrazują postać z różnych perspektyw. I w tym pierwszym tomie znajdujemy jak gdyby trzy historie, czy z trzech serii. Mamy Amazing Fantasy numer 15, Amazing Spider-Man Annual pierwszy i Amazing Spider-Man Volume 2 numery 5758 i 500-502. I są to historie właśnie z Amazing Fantasy Spider-Man, a więc geneza naszego bohatera. Ten annual to jest złowieszcza szóstka, Sinister Six i tutaj Jerry mi powiedział, że to jest jej pierwsze pojawienie się w ogóle w komiksach Spider-Mana. A ta historia z Amazing Spider-Man Volume 2 to jest wszystkiego najlepszego i przedstawia nam... Hmm, Zaczyna się inwazją bezrozumnych Sfaltin na Ziemię i na skutek pewnych wydarzeń okazuje się, że mu powraca, a następnie Spider-Man no niecelowo, ale pakuje się w pewne tarapaty, doprowadza do takiej sytuacji, że znajduje się troszkę poza czasem i przestrzenią i musi przeżywać na nowo najważniejsze wydarzenia ze swojego życia, często też niezwykle nieprzyjemne wydarzenia. I do tego jeszcze na koniec mamy te Bonusowe numery to znaczy sobota w parku z May i tutaj poznajemy gdyby to jak ciocia May zapatruje się na działalność Petera i na końcu jeszcze mamy historyjkę, może gacie do tego i to już jest taka komediowa historia o bohaterze, właśnie bohaterze, o postaci, która szyje stroje super superbohaterom, to wszystko tam spider jest oczywiście zamieszany. No i powiedz mi, jak oceniasz dobór tych historii, jak ci się je czytało, czy uważasz, że są ważne dla postaci, czy dzięki nim przejrzałeś na oczy, odkryłeś coś nowego w Piterze? Znasz w ogóle dużo komiksów ze Spider-Manem? Czy... Bo ja szczerze, dla mnie to znaczy, okej, okay, coś tam się czytało, ale tak raczej bezmyślnie i Tutaj z tych historii żadnej nie znałem. Ja czytałem z tego wszystkiego wcześniej tylko tę oryginalną genezę y, z Spidermana z Amazing Fantasy, czyli wprowadzenie tej postaci i ten komiks kojarzyłem, no przy czym to jest historia no, bardzo stara no tak. i ze, ze wszystkimi wadami tego, jak takie historie czyta się z, ze współczesnej perspektywy. Do tego ona w tym wydaniu, które tutaj dostajemy jest odświeżona od strony graficznej ze względu na okrągłą rocznicę Spider-Mana i to tak sobie to wyszło moim zdaniem i ja jak ogólnie nie jestem fanem tych komiksów z lat 60. -tych, 70., -tych, to dodatkowo no tutaj można powiedzieć, że twórcy osiągnęli efekt odwrotny do zamierzonego i ta historia sama w sobie jest taka sobie, od strony scenariuszowej, no bo z jednej strony to jest nic odkrywczego, bo każdy, kto chociażby film o Spider-Manie widział, którykolwiek to wie jak całość przebiega, a z drugiej mhm. strony ta strona graficzna się prezentuje dosyć biednie i tak komputerowo i pozostałych komiksów nie znałem i odpowiadając też na twoje drugie pytanie ja, tak jak wspomniałem nie jestem jakimś wielkim fanem Spider-Mana i nigdy nie byłem i tak jak za czasów tm jak ja wspomniałem, że w Polsce były dwa obozy, można powiedzieć czyli czytelnicy Batmana i czytelnicy Spider-Mana, no to ja zdecydowanie zaliczałem się do tych pierwszych i tych komiksów o Spider-Manie trochę czytałem, ale Wiesz to, ja nie do końca lubiłem te historie, bo też to jest kwestia przeciwników tych superbohaterów no jakby to jest o, o, pewnie rozmowa na inny w ogóle podcast, no bo jednak Batman i Spider-Man to są zupełnie inaczej skonstruowane postaci w zupełnie innym świecie, funkcjonujące, inaczej przedstawione, natomiast... I target też jest chyba jednak troszkę inny, Oj nie? tak, no zdecydowanie, no jednak umówmy się, że Spider-Man no, jest nastolatkiem i on jednak był celowany przez lata, bo to też się zmieniało, no ale był mocno celowany w nastolatków, a a wiesz, jeżeli chodzi o tych przeciwników Spidermana, to jest tak, że on sam ma moce pajęcze i bardzo często mu się przychodzi potykać, nawet w tym numerze, z postaciami, które też bazują na podobnym schemacie, czyli te wszystkie sępy władców zwierząt i lamparty i takie tam rzeczy. I to... To jest takie sobie. No. Są historie świetne, jak na przykład w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, jedna z ikonicznych opowieści ze świata Spidermana, czyli na przykład Ostatnio Łowy Cravena, chociażby, jak mówimy o tych Aha. komiksach takich ważnych dla postaci. To, to są komiksy, które się czyta bardzo dobrze i one są fajne. I wiesz, ja ogólnie doceniam spider no bo to jest kawał historii komiksu, ale te historie w sumie tak, po prawdzie to chyba żadna mnie nie porwała. Ten pierwszy, to tak jak wspomniałem, niestety się zestarzał mocno. Sinister Six to też, no, pewnie jest to ważny komiks w kontekście wprowadzenia Złowieszczej Szóstki jako taką, takiej super, super grupy, która będzie się potykała przez, ze Spider-Manem po dziś dzień, ale ten sam komiks jest też słaby. To jest Widać, że to jest bardziej... Produkt marketingowy y, nafaszerowany jakimiś gościnnymi występami y, innych postaci z Marvela. Tak, tak. tak no tak. i, i to, to się czytało tak sobie. A historia wszystkiego najlepszego Straczyńskiego to jest y, fajna opowieść, i ja doceniam, co, co Straczyński chciał tu zrobić. Bo y, wiesz, to jest historia na pięćsetny zeszyt Spidermana i tutaj ten pomysł na opowieść, gdzie właśnie mamy Spidermana trochę zawieszonego w czasie i przestrzeni i wracamy do historii, do takich wydarzeń, które go ukształtowały, które były dla niego istotne, to się sprawdza jako takie podsumowanie dla fanów. Natomiast sama historia wydaje mi się mimo wszystko taka dosyć standardowa, no i nie wiem, przeczytałem najlepsza zdecydowanie rzecz z tego komiksu, natomiast ogólnie bez jakiegoś szału. No i później mamy te dwie krótkie historyjki. Dla mnie okej, okay, ale też nic wielkiego. Także no ogólnie wiesz, ja doceniam pomysł, że mamy te historie klasyczne wymieszane z jakimiś historiami nowszymi, natomiast akurat ten album ja uważam ogólnie za dosyć średni. Nie wiem, czy podzielasz moją opinię, czy, czy jakoś bardziej te komiksy do Ciebie przemówiły? Do mnie przemówiły bardziej, tak właśnie po kolei. Ta geneza, ja ją oczywiście znałem, ale nie czytałem jej nigdy wcześniej i ona jest prosta, żeby nie powiedzieć naiwna, ale szanuję ją za, za pomysł właśnie na bohatera, za to, jak to jest wszystko przedstawione. Nie, nie chodzi mi o samo to, jak Peter dostaje spermocy i tak dalej, tylko Chodzi mi o to, że y, po pierwsze tutaj już we wstępie czytamy, jeszcze przed tą opowieścią, że Spider-Man ma być innym typem superbohatera, tak? Właśnie nie tym bogaczem, geniuszem, etc., tylko tym dzieciakiem. I podoba mi się... Y, to, że tutaj wprowadzane są już te wątki, po pierwsze wielkiej mocy i wielkiej odpowiedzialności, po drugie to, że to jest właśnie młody bohater, któremu ta woda sotowa uderza do głowy na początku, który tam mówi, że zmieni swoje życie, już nie będę popychadłym, teraz jestem numerem jeden i tak dalej i nagle się okazuje, że no jednak nie do końca da się w ogóle tak żyć, że trzeba ponieść konsekwencje pewnych zachowań, nawet takich, które z pozorą może nie są czymś stricte złym i jako taka moralizacyjna opowieść i właśnie coś na początek, tak, ten wstęp do losów bohatera, no to myślę, że to jednak jest spoko historia, zwłaszcza dla dzieciaków, tak, dla młodego odbiorcy, no bo my jednak, stary no, stare dziady już jesteśmy i co do tej odświeżonej warstwy graficznej też, znaczy, tak, tutaj czuć, że to jest sztuczne, tak, powiedziałeś że taka komputerowa grafika, tak, racja, ale pomimo wszystko ładnie to wygląda i w ogóle ten komiks jest na bardzo ładnym papierze wydany i mnie te barwy w miarę i wszystko się podoba. Złowieszcza szóstka, jeżeli chodzi o samą Złowieszczą szóstkę, to jest moim zdaniem masakrycznie zła. Po prostu tutaj te pojedynki są tak tragiczne. W ogóle zachowanie naszych wilanów, arcyłotrów to jest jakaś patola, ale podoba mi się to, że powraca tutaj ten wątek mocy odpowiedzialności. Z jednej strony rzeczywiście to jest fanservice i przedstawienie tych wszystkich głównych przeciwników, czy znaczy nie wszystkich, ale tej szóstki głównych przeciwników Spider-Mana dla osób, które dopiero postać poznają. Ale ja w tym widzę też nawiązanie do tej historii z *Genezo*, bo właśnie powraca wątek tego, że Spider-Man nie może pogodzić się z tym błędem właśnie z tego pierwszego zeszytu, Także ta moc wiąże się z odpowiedzialnością, że nie można się jej też wyzbyć, a nawet gdy się traci moce, no to jednak ma się pewne obowiązki. Ale to wiesz to, kontem... to, to wpadnę ci w słowo, to z tego punktu widzenia to to jest tak istotna rzecz, to jest taki fundament dla tej postaci, że przecież w zasadzie we wszystkich tych komiksach to powraca, no bo, bo, bo jak spojrzy się na to, to sedno fabuły, no to we wszystkiego najlepszego to jest też jeden z kluczy przecież do tego komiksu. To, to, to we wszystkiego najlepszego ja widzę po prostu też ciekawą historię, tak? A nie właśnie tylko nawiązanie do tego problemu i błędu. I chociaż tak, może no rzeczywiście tutaj to powraca, ale ogólnie we wszystkiego najlepszego powraca cała masa rzeczy. I na przykład dla mnie, która, dla osoby, która zna. Część tych rzeczy gdzieś tam wyrywkowo, a części z tych rzeczy w ogóle nie kojarzy. No to też jest super, bo wiesz, przeglądam te kadry z tymi wspomnieniami i sobie myślę, o to w sumie bym chętnie przeczytał. Ciekawe do czego to nawiązuje, nie? I pod tym względem to też do mnie trafia, do tego fakt, że cała otoczka, nie? Bo te wspomnienia to jest coś bardzo osobistego, takiego no, związanego z tą jedną postacią. Nie? Ta historia z jednej strony jest taka bardzo kameralna, nie? związana tych z Peterem, pokazująca bardzo osobiste przeżycia tej postaci, ale z drugiej strony mamy ten kontekst, tę epicką otoczkę i to też mi się podoba, że zaczynamy tak z grubej rury, dzieje się dużo rzeczy, mamy też spory przekrój postaci, a potem przechodzimy do tej Osobistej, prywatnej, kameralnej historiki, która też jest niezwykle ciekawa, więc dla mnie świetna rzecz. A te ostatnie dwie to są takie bonusy, nie? To spojrzenie oczami Cioci May też ciekawa rzecz. I na końcu, jeszcze ta komedyjka. Dla mnie to jest dobry wybór. Nie wiem, pewnie byłyby lepsze, tak? Ktoś, kto zna wszystkie komiksy ze Spider-Manem, na pewno może tutaj się kłócić, ale dla mnie, jako osoby nowicjusza w temacie, w dużej mierze spoko. Dużo różnych rzeczy, dużo różnych spojrzeń na bohatera, przegląd najważniejszych wydarzeń z jego życia. Jestem na tak. Wiesz, no, żeby nie było, że ja hejtuję jakoś bardzo ten komiks, bo tak jak te komiksy klasyczne, no, dla mnie one są po prostu już mocno nieaktualne w tym sensie, że się zestarzał sposób opowiadania samej tej historii, ale wiesz, jakby to meritum, szczególnie w tym otwarciu jest nadal niezłe i dla mnie to jest tylko ciekawe, jak się na to spogląda, że tak naprawdę wiele tych rzeczy, które są tak jednoznacznie kojarzone ze spider manem czyli to, co powiedziałeś, mhm. ta odpowiedzialność, kwestia wujka Bena i tak dalej, i tak dalej, no to, to jest aż niesamowite, że to wszystko pada w tym, w tym pierwszym, w tej pierwszej historii. Natomiast wiesz, ta historia nowsza to jest też kwestia tego, że to jest udany komiks, no bo Straczyński jest zasadniczo dobrym scenarzystą. Ja, ja czytałem no jego to. kilka komiksów w swoim życiu i, i po prostu, no, on raczej fuszerki nie odwala i, i potrafi nawet w takim gatunku, jakim jest komiks superbohaterski, no jednak jakoś tam skonwencjonalizowanym dosyć mocno, potrafi coś ciekawego zaserwować, bo jeżeli ja miałbym coś wyróżnić w ogóle najmocniej z tego, z, z tego komiksu, to jest w ogóle cały ten segment taki, który się rozgrywa w dużej mierze w głowie Petera, gdzie wiesz, mamy nawet od strony graficznej to na tych takich czarnych kadrach tylko z tak, tak. Spider-Manem. Tak. To, to, to jest najlepsza rzecz zdecydowanie z tego komiksu, która też najlepiej się sprawdza, ale no umówmy się, że ona też tak dobrze działa, dlatego, że no, ma całą tę otoczkę, która no, potrafi podbudować i, i zrobić atmosferę właśnie do tego, że to, co tam dostajemy działa tak dobrze, nie? Także ogólnie okej. Okay. Mhm. Jeszcze oprócz tych yy... W teorii trzech, w praktyce praktycznie pięciu opowieści. Mamy dodatki, bo wszystkie te kolekcje kioskowe posiadają różne dodatki. I tutaj w tym pierwszym tomie to jest Galeria Złoczyńców. Wszyscy na jednym kadrze, czy wszyscy, 27 w sumie. No, zakładam, że większość, przynajmniej ci najważniejsi. Potem mamy informacje o tym, jak narodził się Spider-Man jako postać. Dwie strony takiej historyjki. Pięć walk Spider-Mana, taka topka, top pięć. Spider stroje, przegląd kostiumów, to i też wszystkich nie ma, ale no są te co ciekawsze i potem jeszcze mamy cztery strony krótkiej historii Spider-mana. I jak oceniasz dodatki? Dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Wiesz no, trzeba brać pod uwagę to, że jakby idea tej konkretnej kolekcji jest taka, żeby jak najbardziej czy jak najlepiej może przedstawić nam daną, daną postać, danego bohatera i z tego punktu widzenia to, to wydaje mi się, że to działa, bo te dodatki są ok pokazują jakiś tam przekrój różnych historii, różnych rzeczy, które w tym uniwersum miały miejsce. Także wiesz, no to jest fajna rzecz. Zresztą ja lubię nawet takie pierdołowate często dodatki tam właśnie pokroju jakiejś tam galerii kostiumów czy cokolwiek takiego, no bo to jest zawsze mm, jakiś dodatkowy bonus taki sympatyczny po prostu i coś, coś dodatkowego dla czytelników. Dla mnie to też po to była świetna rzecz, naprawdę tutaj dodatki są dobrane genialnie. Ta Galeria Złoczyńców, wiesz, przeglądałem sobie ten obrazek z bliska, po prostu milimetr po milimetrze i tak próbowałem rozpoznać jak najwięcej postaci, nie się cieszyłem każdą, którą rozpoznałem, potem sobie przejrzałem inne, żeby jakoś tam zacząć je kojarzyć. Ta historia jak powstał bohater? No, po prostu spoko, ale też na pewno w takim właśnie tomie i w takiej serii świetna rzecz. Te walki. Znaczy, ja nie wiem, czy ten wybór jest dobry, tak? No, ale ja też... mam wątpliwości, czy ten wybór no, jest dobry. Ja sam, chociaż moja wiedza jest niewielka, to tak byłem zdziwiony. <laughs> Nie, ale, ale też, wiesz, dla kogoś, kto nie ma o tym bladego pojęcia, to na pewno jakiś punkt odniesienia. Spider-stroje też świetna rzecz, w końcu mówimy o komiksie, a krótka historia Spider-mana na te... Ty, ona nawet dłuższa jest, ona ma sześć stron, to mi się teraz skleiły. Właśnie tak mi się wydawało, że też świetna rzecz, bo tutaj naprawdę są wymienione te najważniejsze fakty i jak kogoś interesuje jakiś konkretny etap, no to ma też punkt odniesienia, nie? Może potem sięgnąć po konkretny komiks, na dole też mamy okładki nie, pokazane i tam różne informacje w stylu pierwszy występ w takim kostiumie, spotkanie z tym, początek takiej historii, wydanie urodzinowe, etc. Więc jako też taka... Znaczy to jest zarówno daje rozrywkę, jak i informuje. Znaczy to jest fajny drogowskaz w, w mojej ocenie, bo wiesz, no jednak obecnie na rynku mamy bardzo dużo tych komiksów ze Spider-Manem dostępnych, więc jeżeli ktoś się złapie na ten lep w postaci tych komiksów o Spider-Manie i na przykład zapragnie dowiedzieć się czegoś więcej albo zainteresuje go któryś wycinek historii, no to tak jak wspomniałem, to ma taki po prostu drogowskaz, gdzie wprost może sobie spojrzeć, Ok, to tutaj mamy na przykład wątek z Gwen Stacy, to muszę sięgnąć po ten komiks, nie? Jeżeli tam jakiś wątek z, chociażby z Pajęczą Wyspą, który tutaj na przykład jest jedną mm -hmm, z ostatnich rzeczy wymienioną, wymienionych, no to przecież Pajęcza Wyspa całkiem niedawno chociażby ukazywała się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Więc to, to są takie rzeczy, które akurat pod tym kątem się sprawdzają bardzo dobrze. Mhm. Mm no to teraz podsumowując ten tom, jak go oceniasz? Nie wiem, w skali od 1 do 10, czy zachęciłby cię, czy ty mówisz, że nie będziesz kupował, nie? ale gdybyś nie miał tych innych wydatków, gdybyś był osobą, która właśnie się zastanawia, czy coś kupić, czy nie, to myślisz, żeby cię przekonał? Yy, wiesz co, nie wiem, bo tak jak my żeśmy rozmawiali w tym podcaście o kolekcjach. To jest trochę tak, że ja uważam, że ja w ogóle nie jestem targetem tej konkretnej kolekcji, jeżeli chodzi o superbohaterów no tak, tak. i po prostu to jest tak, że mi się trochę trudno wczuć w odbiorcę, do którego ten komiks jest kierowany, bo wydaje mi się, że mimo wszystko ta seria jest kierowana do osób, które w tym komiksie superbohaterskim siedzą średnio albo które chcą poznać trochę tych takich przede wszystkim klasycznych opowieści, bo ta Kolekcja zaczyna się od tych takich ikonicznych postaci, bo przecież tu mamy najpierw Spidermana, już to patrzę na tył, później był Wolverine, Iron Man, Kapitan America Hulk. Czyli no ta pierwsza piątka no to jest taka, powiedziałbym, żelazny skład, którego się można było spodziewać, ale przecież jak się spojrzy na przekrojowość tej serii, no to tam jest później bardzo dużo już takich egzotycznych postaci, mhm. których nie znamy. I wiesz, no z tego punktu widzenia to jest fajna rzecz. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś... Tak trochę na zasadzie archeologii, czy, czy zapoznania się z daną postacią, ale od podszewki, żeby spojrzeć na, na jej genezę, żeby spojrzeć właśnie na jakieś tam punkty zwrotne, to jest ogólnie dobra rzecz, tylko no mówię, ja mam wątpliwości... Ile takich osób w Polsce jeszcze jest? I to też żeśmy pamiętam, dyskutowali w tamtym podcaście, że no wiesz, no, w tej chwili komiksów jest zatrzęsienie i po prostu ja mam z kolei już parcie trochę na, na nieco inne historie, nawet jeżeli z, w konwencji super no to, to jednak szukam czegoś nowszego, albo czegoś troszeczkę innego. I zanim ciebie, ciebie zapytam jeszcze, jak u, u ciebie się to sprawdza, to tylko żebyśmy nie zapomnieli, bo trzeba do. W sumie tego naszego pozytywnego podcastu tylko y, dorzucić y, taką łyżkę dziegciu, bo y, no, dużo się mówiło o tym, że ten pierwszy tom był y, nie najszczęśliwiej wydany od strony tej edytorskiej, bo tutaj y, tak jak my y, możemy dyskutować o doborze historii, o tym czy one się sprawdzają, czy działają dobrze i tak dalej, tak jak słyszycie, no, ogólnie wypada to, to całkiem nieźle to jednak tu wydawnictwo trochę pokpiło sprawę i faktycznie, no, zdarzają nam się błędy y, takie proste, jak nie wiem, chociażby na Dzień Dobry mamy przecież autorów pozamienianych w tych historiach. To czy nie autorów, tytuły i to przez to są podane w złej kolejności. No, no. no czy to, w związku z tym wszyscy twórcy są też źle podani, bo, to, bo tytuły są źle no, wklejone na stronie tytułowej. No, no dokładnie. Nie? Później, wiesz, tam są jakieś takie błędy w tłumaczeniu, jakieś literówki i tak dalej, tak dalej, Trochę to boli, no bo jednak też taki pierwszy tom on powinien zachęcać też od tej strony edytorskiej i to trochę mnie kłuło w oczy, bo ten, tak jak ty wspomniałeś, no kurczę, ten komiks jest wydany na ładnym papierze, w twardej oprawie on naprawdę wizualnie się prezentuje bardzo dobrze. No i kolory, papier, super. No, no. A, a wiesz, a trochę, trochę ucierpiał na tym, że ktoś nie, nie dopilnował po prostu z tej strony stricte edytorskiej takiej technicznej. Trochę szkoda, nie? Ale... czy tak, tak, tu się muszę zgodzić, że ten brak korekty... Zresztą to jest taka głupota, nie? W gruncie rzeczy, no bo bo ile tu jest tekstów, tak jakby zebrać nawet to wszystko do kupy. A jednak jest troszkę i literówek, i nie wiem, myślę odmienionych słów, czy w ogóle tam jakby autokorekta czasem też zadziałała i jakieś coda porobiła. I w sumie na cały komiks to jest chyba kilkanaście takich miejsc, które się rzucają w oczy, więc to jest problem. Ale z drugiej strony, no, wydawnictwo dostało za to już chyba pod tak, tak, więc Mam tak, nadzieję, tak. że w kolejnych tomach jednak. Znaczy, jeszcze podobno w Wulwerinie jest też troszkę, chociaż mniej takich wpadek, ale dalej. Moi znajomi mówili, że jest w miarę spokojny. Nie, no, okej, okay, wiesz, na... to ja nie chciałbym tego jakoś piętnować, bo to mówię, wydaje mi się, że zapłacili po prostu frycowe. I ja tak podejrzewam, że po fali krytyki pewnie się ktoś za to wziął i po prostu te kolejne tomy, tak zakładam, że są dużo lepsze od tej strony edytorskiej. Także nie powinno nam to przesłonić całości kolekcji. No a, a powiedz, czy to ostatecznie w ogóle kupujesz i czy właśnie w Twoim przypadku to takie otwarcie i taki pomysł na serię się sprawdza, czy, czy nie? Czy zrezygnowałeś ostatecznie? Znaczy, ja mówiłem w tamtym naszym podcaście, w którym z Mando dyskutowaliśmy wspólnie, że się zastanawiam ogólnie, co z tymi kolekcjami. No Wielką kolekcję komiksów Magwella zbieram po prostu do końca, no, bo mam już tych tomów ponad setkę, chcę mieć całość na półce. DC się nam nie obraziło, bo nie zapłaciłem w terminie, przestali mi wysyłać te komiksy i super bohaterów Marvela też nie opłaciłem w terminie, ale oni, gdy dostali pieniążki, przysłali kolejną paczkę i będę go zbierał, nie wiem, czy całą kolekcję, ale na razie podoba mi się ta formuła i właśnie ten pierwszy tom przekonał mnie, bo naprawdę dał mi wgląd w różne oblicza Spider-Mana. Pokazał mi tę postać od różnych stron, z perspektywy różnych bohaterów, różnych historii. Pokazał te najważniejsze punkty z jej życia komiksowego i po przeczytaniu kolejnych kilku tomów podejmę decyzję, co dalej. Jeżeli cała seria jest tak skonstruowana, to ja bardzo chętnie poczytam nawet te historie związane z bohaterami naprawdę mało znanymi czy takimi już naprawdę dziwacznymi. Bo w sumie dlaczego nie? Dla mnie ta formuła tego pierwszego tomu sprawdziła się doskonale i jestem na tak i właśnie słuchacze mogą dać znać jeszcze, czy w ogóle by chcieli posłuchać o tych kolejnych tomach, czy może niekoniecznie woleliby jakieś inne komiksy. Czekamy na komentarze. No i przede wszystkim ja też bym chętnie usłyszał od słuchaczy, jeżeli na przykład ktoś jest taki pośród was, kto... Nie znał specjalnie komiksów o Spider-Manie albo o innych tych superbohaterach, a sięgnął po któreś z konkretnych tomów. No to właśnie niech da znać, czy taka formuła się sprawdza dla takiego świeżego czytelnika, bo w sumie też mnie to bardzo, bardzo ciekawi. No i chyba tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy podcast, nie będziemy się tutaj rozdrabniać, co sądzisz? Dokładnie tak, o tym komiksie powiedzieliśmy wszystko, ale to oczywiście nie wszystko o Spider-Manie, co usłyszycie w ramach eventu na Konglomeracie. Zachęcamy do pobiegania, odsłuchiwania kolejnych podcastów, a my na razie się żegnamy. Trzymajcie się serdecznie, dzięki Jerry. Dzięki. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć. Boże jakoś mi się język plącze, nie wiem, czy jakoś źle siedzę, czy co. No związanego z tą jedną postacią, nie taka historia bardzo. jak to się mówi. Jak jest impreza dla niewielkiej ilości osób, to jak to Ekskluzywna? Ale bo ekskluzywna to, że wyklucza hmm. innych, a. No, że spotykam się w trzy osoby, a nie w 20, tak jak to ująć, ale nie, że I, wykluczamy. Nie wiem, intymna, bo... Ale intymna to już no znowu... No właśnie. Kurczę, ale znasz to słowo. Tak? No, tak, poczekaj. E... Kameralna. O, tak. Wiesz, jeżeli chodzi o tych przeciwników Spidermana, to jest tak, że no, on sam ma mocze... On sam ma... <laughs> mocze, no, Tak. E, on, o, o, on, on sam ma moce pajęcze Ciekawe jak Sługa będzie oglądał Spidermana.